Witajcie kochani. Tak jak mówiłam wcześniej, co jakiś czas będę nagrywała takie krótkie, krótkie poselstwa. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat proroctw i osób, do których zostały wyprorokowane rzeczy i one się nie wydarzyły. I przede wszystkim chciałabym Ci powiedzieć, że jeśli narodziły się na nowo z Bożego Ducha i i tu Boży, zamieszkał w Tobie, jesteś dzieckiem Nowego Przymierza. Stare przeminęło i stare Cię w ogóle nie obowiązuje. W Starym Przymierzu wiemy, że prorocy przemawiali do ludzi z zewnątrz, tak? ponieważ jak gdyby nie było ofiary Jezusa na krzyżu, nie było śmierci, nie było zmartwychwstania, jak gdyby Jezus nie był uwielbiony, więc Duch Święty w nikim, w nikim nie mieszkał. I w tamtym czasie... Bóg między innymi, mówił do ludzi z zewnątrz przez proroków. Natomiast od czasu, kiedy ofiara Jezusa na krzyżu jak gdyby się wykonała, jesteśmy w Nowym Przymierzu. I w Nowym Przymierzu Duch Święty mieszka w nas, a więc jak gdyby Bóg nie mówi już do nas z zewnątrz, tak? ale mówi do nas poprzez naszego odrodzonego Ducha. Mówi do nas w środku, nas. Czemu w ogóle podjęłam się, aby e, przede wszystkim chciałabym obnażyć nieprawdziwe, nieprawdziwe rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że e, na naszej drodze stają, staje mnóstwo ludzi, którzy zostali poranieni właśnie takimi proroctwami, tak? Powiedzmy, że pojawia się jakiś prorok, prorokuje do danej osoby to, to, to, to, to i to. To się nie wydarza. Taka osoba jest sfrustrowana, załamana, tak? i taki ma obraz Boga no czemu, skoro zostało to wyprorokowane czemu się to nie wydarzyło tak? no przecież prorok zasiada w Radzie Bożej czemu wyprorokował, a to się nie wydarzyło no nie wydarzyło się kochani dlatego, że jesteśmy w Nowym Przymierzu jesteś dzieckiem Nowego Przymierza Duch Święty mieszka w Tobie i Duch Święty przede wszystkim chce mówić do Ciebie o Twoim życiu Duch Święty nie chce mówić do Icka i Wacka o Twoim życiu ale On o Twoim życiu chce powiedzieć po prostu do Ciebie po prostu do Ciebie. Moje dzisiejsze życie tak, jest skutkiem moich pragnień, a nie wyprorokowanych do mnie rzeczy. Nie Niewyprorokowanych do mnie rzeczy. W 90% Duch Święty mówi do nas przez nasze wewnętrzne przekonanie. tak, Jak gdyby jest ono połączone z naszymi pragnieniami. Teraz jest pytanie, czego Ty w ogóle w życiu chcesz? To jest takie podstawowe pytanie do człowieka, który się na nowo narodził. Czego Ty chcesz? Tak naprawdę będziesz miał to, co będziesz chciał. Nie daj się zwodzić tymi zewnętrznymi proroctwami, które nic do Twojego życia nie wnoszą. Nie jestem tutaj po to, żeby to obalić, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że proroctwa mamy przede wszystkim badać. Mamy badać. Mamy badać to, co jest do nas mówione, czy jest to spójne przede wszystkim z tym, co ja mam wewnątrz siebie. Czy jest to spójne z tym, co ja mam wewnątrz siebie? Ja osobiście w swoim chrześcijańskim życiu zostałam też poczęstowana takimi proroctwami. Było to na początku mojej drogi za Jezusem. I muszę powiedzieć, że nie miałam takiego poznania, jakie mam dzisiaj. Tak? Jakby słowo nie było dla mnie jasne tak jak dzisiaj. Więc bywały takie momenty, że byłam sfrustrowana. Ponieważ te rzeczy się nie wydarzały. Przede wszystkim ja nie dosięgałam do tych rzeczy, które były do mnie prorokowane. Natomiast kiedy doszło do mnie słowo, tak, że przede wszystkim ja jestem dzieckiem nowego przymierza, że teraz Chrystus mieszka we mnie i Chrystus mówi najpierw do mnie, tak, niż do kogoś. On mówi do mnie, o mnie. Dlatego chcecie, jeśli jesteś osobą, która e, została czymś takim, poczęstowała na to, nie frustruj się, po prostu w imieniu Jezusa Chrystusa złam moc takiego proroctwa nad Tobą i w ogóle odsuń się od takich rzeczy. Nie daj już nigdy więcej, żeby przychodzili do Ciebie ludzie i prorokowali Ci na temat Twojego życia. Wiecie, jak gdyby to jest taki fenomen, że potrafi ktoś przyjść do naszego życia i powiedzieć nam ee, więcej tak, niż my wiemy. Jak gdyby On wie więcej niż my pragniemy. To jest totalna bzdura. To jest totalna bzdura, to jest nieprawdziwe, tak? I w, jak gdyby w nowym przymierzu jak gdyby są zupełnie nowe zasady. Przede wszystkim Bóg mówi do ciebie. Bóg mówi do ciebie. Jesteś nowym stworzeniem i Bóg mówi do ciebie. Ta era tych starotestamentowych, smutnych proroków niestety przeminęła. Niestety przeminęła i ja wiem, że w ogóle trzeba się w tym wszystkim trzeba się rozwijać, tak? Dzisiaj nie ma czegoś takiego, że przychodzi w ogóle prorok mówi, tak mówi Pan, tak Pan nie mówi, ja wiem jak Pan mówi, ja wiem czego Pan chce ode mnie, bo Pan mieszka we mnie, Pan mieszka we mnie. Ja dzisiaj nie daję się zwodzić, tak, tym, którzy przychodzą do mojego życia i mówią, Pan mi tak powiedział, ale mi Pan nie powiedział, ale mi Pan nie powiedział. Nie mówię tego po to, słuchajcie, w ogóle tak, urzędy Boże są po to, tak, żeby przygotować świętych do dzieła usługiwania. W ogóle nie podważam tego, to jest wymysł Boży, Bóg jest w ogóle fanem, w ogóle żeby ludzie weszli w system uczniostwa. Tak? Ja sama nauczam i, i, i to w ogóle nie o tym mówię. Natomiast te urzędy są po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Tak? Nie ma czegoś takiego, że ktoś wie lepiej na temat Twojego życia niż Ty sam. Ty najlepiej wiesz, czego pragniesz. Moje życie jest dzisiaj skutkiem, jak gdyby kumulacją moich pragnień. Nie od samego początku, jak gdyby, ja to rozumiałam, tak? Ja tego nie rozumiałam. Ale kiedy zrozumiałam, to dzisiaj mogę z perspektywy czasu powiedzieć w takiej skondensowanej pigulce, pigułce, tak? Że moje życie jest po prostu skutkiem, tak? To, co robię, jest skutkiem moich pragnień wiem czego chcę, wiem kim jestem wiem kto zamieszkuje we mnie tak? Przede wszystkim wielki prorok zamieszkuje we mnie, we mnie zamieszkuje wielki prorok stwórca nieba i ziemi zamieszkuje we mnie i jeśli Ty go przyjąłeś do swojego życia jako Pana i Zbawiciela to on również zamieszkuje w Tobie to On również zamieszkuje w Tobie. To jest zupełnie nowe przymierze. Stare przymierze, ono jak gdyby Jego już nie ma. Ono nas nie obowiązuje. Jesteśmy dziećmi nowego przymierza. Nowego przymierza. Tak? W Biblii mówi, że w Biblii jest napisane, że namaszczenie świętego jest na nas i nikt nas nie musi pouczać. tak? Oczywiście, żeby te rzeczy dalej dobrze rozumieć, potrzebujemy być w dobrym miejscu. Potrzebujemy być w dobrym miejscu nauczania, potrzebujemy, aby właśnie yy, pokierował naszym życiem ktoś, kto jest na urzędzie, ale kto nie jest na przykład najemnikiem, tak? tylko jest Bożym sługą, kto autentycznie przygotuje nasze życie do dzieła służenia. Jeśli czujesz, że nie jesteś w takim miejscu, jeśli czujesz, że Twoje miejsce jest totalnie skopane, zgnojone, tak? ale jesteś poczęstowany jakąś enigmatyczną duchowością, to wyjdź z takiego miejsca. To wyjdź z takiego miejsca, przyjdź do miejsca, tak, gdzie ludzie jak gdyby wyposażą Twoje życie, tak, do życia w zwycięstwie, do życia w zwycięstwie. Także pamiętaj, cokolwiek cię spotkało, cokolwiek i ktokolwiek do ciebie naprorokował bzdurnych rzeczy, które się w Twoim życiu nie wydarzyły które są niespójne z Twoimi pragnieniami w ogóle złam moc takich słów wypowiedzianych nad Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa ja teraz się pomodlę o każdą osobę która właśnie jest tą osobą Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa w tej chwili przez moc Twojego Świętego Ducha łamie każde słowo, które zostało wypowiedziane, Ojcze, w każde fałszywe proroctwo, Ojcze. Ja teraz je miażdżę, Ojcze, i ja mówię w imieniu Jezusa, że ono jest nieważne. Ono nie ma mocy sprawczej nad Twoim życiem. W imieniu Jezusa Chrystusa, wszelka moc ciemności, która Cię zaatakowała poprzez wypowiedziane słowa do Ciebie, ja teraz mówię do tej mocy ciemności, odejść od życia tego człowieka. W imieniu Jezusa Chrystusa, zachęcam Cię przyjacielu, abyś, e, abyś szukał Boga, abyś zgłębiał Boga, zachęcam Cię, abyś słuchał e, fundamentów wiary e, z naszego Kościoła. Nazywamy się Kościół Mocy, jesteśmy na internecie, możesz sobie wejść na kościółmocy.pl. znajdziesz tam Fundamenty Wiary, jeśli Ci brakuje poznania, tak, posłuchaj tych Fundamentów Wiary. Fundamenty Wiary to nie jest coś, co poniża nasze życie, to jest coś, co tak naprawdę wyposaża nas do zwycięskiego życia. Przez, jak gdyby wprowadzenie Fundamentów Wiary do swojego życia, my tak naprawdę zakładamy zbroję Bożą, tak? która jest nam niezmiernie potrzebna, abyśmy dalej mogli iść, tak, i zwycięsko żyć. Chcę Cię z tym, chcę cię z tym yy, zostawić i modlę się o to, abyś podejmował dobre decyzje w swoim życiu. Cześć.